Chciałbym podzielić się tak na gorąco wrażeniami ze spotkania braterskiego, na którym byliśmy w Zgierzu. Czwartek wieczorkiem, piątek i sobota do godziny 13 14 Tak zwany post braterski i był to bardzo dobry czas gdzie. Była modlitwa były pieśni były usługi braci i były świadectwa. I powiem wam że. Jest to. Naprawdę dobry czas a jeszcze bardzo ważny element były rozmowy. W tak zwanych przerwach i to też bardzo cenny czas kiedy mogliśmy z różnymi właśnie braćmi rozmawiać na różne tematy. Jest wiele rzeczy tam było powiedzianych i myślę że. Ja nawet nie spamiętałem wszystkiego ale. Spróbuję tak bez przygotowania nie, nie, nie, nie było takiego planu że, że będę to robił. Dlatego wybaczcie że to będzie może troszkę nieskładne ale mam nadzieję że Pan Bóg tutaj pomoże mi to jakoś przekazać. To co mi jakoś utkwiło między innymi w głowie to było to taka myśl wyszedł pewien starszy brat żeby podzielić się swoimi przemyśleniami. I tam jest, mamy taką, taką formułę, że jak ktoś wychodzi, to jeżeli są jakieś pytania czy wątpliwości, to, to ktoś tam może zareagować, i no, żeby tak na, na bieżąco sprawy wyjaśniać. I ten brat na koniec tej usługi mówi: No, jeśli macie jakieś krytyczne uwagi, to yy, chcielibyście coś powiedzieć, to, to chętnie. Yy, I tak powiedział to tak troszkę, bardzo to śmiesznie zabrzmiało, ale właśnie dało mi do myślenia. Yy, mówi: Ja nie oczekuję pochwał, ja bardziej krytyki potrzebuję, tak? Czy oczekuję? I słuchajcie. Bardzo mi tak się to spodobało, osobiście. Nie wiem jak innym, ale mi się to bardzo spodobało. I powiem tak, ja na przykład nie to, że, że oczekuję pochwał czy coś takiego nie wiem jak Wy macie bo to ja tutaj nie jestem kimś nie wiadomo kim. Ka ka każdy, to jest, każdy z nas mógłby o sobie powiedzieć, tak? Nie oczekuję aż tak bardzo pochwał, chociaż jeżeli czasami coś robię, albo coś mówię i jest jakiś, jakiś odzew w postaci jakiegoś potwierdzenia, aprobaty, że ok, to było ok, no to to ja wtedy jest, jestem jakiś bardziej upewniony w tym, że, że dobrze myślę. A jeżeli ktoś przyjdzie i y, powie jakąś uwagę krytyczną to, y, to jak najbardziej dobrze. I ja osobiście oczekuję i proszę o krytyczne uwagi, y, bo y, wiem że w wielu rzeczach jeszcze no, nie, nie, nie, nie jestem idealny czy w postępowaniu czy w myśleniu czy w mowie. Także jeżeli ktokolwiek ma jakąś taką uwagę to ponawiam bo już to nie raz o to prosiłem. I dlaczego to mówię w jakim kontekście mówię to w takim kontekście Takim głębszym, że. I to jest to jest fakt, to jest prawda, to nie jest takie, że ktoś tam sobie coś powiedział, ale faktem jest i prawdą, że jesteśmy na różnym poziomie że tak użyję skrótu myślowego o naszej duchowości. Możemy być w różnych miejscach. Na naszej drodze za Bogiem ale wręcz może się okazać że ta droga którą idziemy w ogóle nie jest tą wąską drogą w ogóle nie jest tą drogą za Bogiem. I zadam takie pytanie. Czy lepiej dzisiaj dowiedzieć się, że jestem w niewłaściwym miejscu w swoim myśleniu i w swoim działaniu, czy lepiej dowiedzieć się tego w dniu sądu, kiedy już będzie za późno. Odpowiadam i chyba odpowiedź jest oczywista. Dzisiaj lepiej, ale może z jakiegoś dla mnie niezrozumiałego Powodu może ktoś myśli, że, że lepiej w ogóle o tym nie myśleć. Nie badać swojego serca, nie zastanawiać się w świetle Słowa Bożego, czy ja jestem w ogóle Bożym dzieckiem, czy to jak żyję, jest życiem ucznia Pana Jezusa, czy to jest jakaś po prostu, jakaś, nie wiem jakiego słowa tu użyć. Farsa albo. No nie wiem jak to można różnie by to nazwać. Także. Myślę, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego. I może z jakiegoś właśnie nawet może byście nie wiem podpowiedzieli z jakiego powodu yy, niech niech. niech chcemy myśleć o tym, w jakim miejscu jestem, po prostu żyję sobie, nie zadając sobie tych bardzo głębokich i poważnych pytań. Dzień sądu jest nieunikniony. Staniemy przed Bogiem, zdamy sprawę z naszego życia. Sprawa jest bardzo poważna. To nie są żarty, to nie są przelewki. Powiem tak. Żyjemy w kraju naszym kochanym, który jest nazywany przez wielu krajem katolickim. Wielu naszych rodaków żyje w przekonaniu że idzie do nieba. Jak tam dłużej podrążyć temat no to. Pewnie większość też do czyjśca się wybiera może niektórzy do nieba ale a może wszyscy do czyjśca coś jakiś jest. W każdym bądź razie mnie to zawsze tak bardzo boli jak jestem Na, na pogrzebie. I to jest pogrzeb katolicki. I ksiądz mówi do słuchających. Nazywając ich braćmi i siostrami. Mówiąc o tym który umarł że to jest nasz brat że spotkamy się z nim w niebie. I ci wszyscy słuchający yy, yy, słyszą to co oni myślą to to jest druga kwestia ale słyszą to na każdym pogrzebie jak są na mszy to, to pewnie podobnie słyszą. Że oni są na, na drodze zbawienia tak no bo byli ochrzczeni jako dzieci przyjęli bierzmowanie i chodzą do kościoła i yy, ta ich religijność ma ich zaprowadzić prosto do nieba. M może być taka sytuacja oby tak nie było ale może być taka sytuacja że ktoś z nas czy tutaj obecnych czy słuchających ma jakieś takie ciągle katolickie myślenie że jakieś religijne zabiegi jakieś coś co kiedyś się wydarzyło spowoduje że że będę zbawiony. Jak słuchałem braci to bardzo mocno wybrzmiewało dla mnie to jak, jak bardzo. Poważnym jest podejście do Boga jak ważnym jest naprawdę bardzo wysoko stawianie tej poprzeczki. Nie to, żeby polegać na sobie, nie to, żeby teraz się zawziąć i, i, i, i uczynić się chrześcijaninem. To nie o to chodzi. Wszystko, wszelkie uzdolnienie i pomoc mamy od Boga. Także jeżeli cokolwiek widzimy, że nam brakuje, to potrzebujemy przyjść do Boga, żeby On nam to dał. Był to czas, w którym ja osobiście też wziąłem dla siebie pewne pewne pouczenie, pewną zachętę. Na pewno zachętą, którą przyjąłem, było tak zwana komora. Ciekaw jestem, jakie myśli chodzą wam po głowach. Czy, czy, czy wszyscy wiedzą w ogóle o czym mówię? Jaka komora? O co chodzi? Myślę, że Większość tak ale dla tych którzy nie wiedzą to chodzi o to że jest to jest to takie miejsce w którym my się zamykamy. Zamykamy drzwi czyli zostawiamy sprawy które gdzieś tam są na zewnątrz i mamy społeczność z Bogiem. I to jest coś o co jeśli nie zadbamy to samo się nie zrobi. Nie, to, to komora nie przyjdzie do nas, tak? My musimy przyjść do tej komory. Myślę, że chyba będzie lepiej, jak ja się uporządkuję sobie myśli i przygotuję się lepiej, żeby powiedzieć coś więcej ku zachęcie, coś budującego. Myślę, że też nie wiem czy wszystkie usługi będą dostępne do posłuchania. Na pewno część tak. Jak teraz zakończyć tą usługę króciutką, żeby skierować nasze myśli ku Bogu, żeby przyprowadzić nas do, do właściwej postawy przed Bogiem, że jeżeli coś jest w naszym życiu, co jakoś Boga zasmuca, to nie musimy już czekać do komory tak. Komora sobie poczeka, ale już teraz możemy wyznawać Bogu. To, co widzimy, że, jest do wyznania. W ogóle najlepiej by było gdyby każdy z nas przychodził tutaj bez potrzeby teraz w tym momencie badania swojego serca i wyznawania Bogu tego co, co jest nie tak. Dobrze by było żebyśmy mieli te sprawy załatwione. Tak a nie teraz tutaj przychodzili o brat coś powiedział czy siostra coś mi powiedziała w rozmowie i teraz, o, no tak, ja muszę, muszę pokutować. Czasami tak jest, no ale jako zasadę dobrze by było, tak, że mamy te sprawy załatwione, a nie przychodzimy i teraz nagle... O. Niemniej jednak, jeżeli coś w naszych sercach jest, co my myślimy, że jest niepoukładane, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tego załatwić teraz to przynajmniej jest możliwość podjąć decyzję że ja chcę coś zrobić z tym co wymaga jakiegoś działania. Przychodzimy przed oblicze dobrego Boga. Przychodzimy przed oblicze sprawiedliwego i świętego Boga. My jesteśmy prochem. Ale jednocześnie jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi to jesteśmy też Bożymi dziećmi. To jest coś wielkiego i możemy przyjść do Boga jako naszego ojca. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi. I nie jest dobrze jeżeli Spotyka się większa grupa wierzących osób i modlitwa nie płynie. Jest zachęta do modlitw, a tu cisza. Każdy się modli po cichu. To jest dobre, ale słuchajcie, no nie, nie, to, to nie ma być wykręcenie ręki i jakieś tutaj... Jakieś emocjonalne coś czy psychologiczne działanie, ale to jest odezwa do, do naszych umysłów, do naszych serc, że jeżeli y, jest w nas modlitwa wewnątrz, to znieśmy ją też głośno. Jest taka tu możliwość, tak? jesteśmy w idealnym miejscu, żeby to uczynić, a jest naprawdę za co Bogu dziękować. Tak? Y, Chwal duszo moja Pana to mówi Dawid do swojej duszy czyli sam siebie jakby zachęca. Czasami potrzebujemy zachęty. Ja rozumiem że, że możemy być w różnych, w różnych nastrojach w różnych przeżyciach i zachęta jest potrzebna. Nie wiem czy ta moja zachęta jest dobrą zachętą. No jak wyszło tak wyszło. Ale wyobraźmy, znaczy nie wyobraźmy sobie, uświadommy sobie, że jesteśmy przed obliczem Boga, tak? I On zna nasze serca, pragnie naszego naszej otwartości, naszego poddania, naszej wdzięczności. I co tam jeszcze y, byłoby tu potrzeba dodać to wszystko myślę że, że wspólnie wiecie wiemy co jest ważne żeby y, Bogu to było miłe czyli stajemy przed obliczem Bożym i otwieramy nasze serca otwieramy nasze usta żeby mu dziękować przede wszystkim tak powstańmy proszę. Módlmy się, śpiewajmy pieśni i niech Bogu będzie to miłe, co tutaj będzie się działo. To ważne przesłanie, które nam dałeś Panie, żebyśmy rzeczywiście badali nasze serca, żebyśmy badali nasze życie Boże, żebyśmy faktycznie wiedzieli dokąd kroczymy, czy jesteśmy na drodze życia, czy też jesteśmy na drodze śmierci czy jesteśmy zapisani w Księdze Żywota, czy też nie Pani. To jest podstawa podstaw, to jest punkt wyjścia do wszystkiego, Boże, do naszej szczęśliwości, do naszego błogosławieństwa od Ciebie, czy też porażki, czy też śmierci, Boże. Poświęcia byś nas uczył, nas, którzy poznaliśmy Ciebie i żyliśmy za Tobą, Abyś nas uczył, jak mamy postępować, Pani, jak mamy krocić Twoją drogą. Prosimy. Nie tylko wczoraj, Boże, ale również dzisiaj i jutro, Panie, i aż do czasu, kiedy staniemy przed Tobą, Boże, abyśmy wydawali jeszcze więcej owoców. Tak samo jeśli jesteśmy niezdecydowani, jeśli ktoś by był, który jest niezdecydowany, który ma wątpliwości, abyś Panie zatem nam to objawiał, Boże, abyśmy wiedzieli, Prosimy. abyśmy mieli praktyczną wiedzę, praktyczną wiadomość w jakim ja dzisiaj stoi miejsc Boże. Nikt nie może tego uczynić tylko Ty, bo Ty powiedziałeś, że przekonasz świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie Boże. A Ty sprawiłeś, że dostaliśmy Ducha Świętego my, który właśnie nas o tym przekonuje i prowadzi Boże. Potrzebujemy tego na każdy czas, potrzebujemy komory, potrzebujemy również czasu tutaj, kiedy razem z wspólnymi sercami wielbić Ciebie będziemy. Uchwala Cię, objechać w Twoje prawdziwe błogosławieństwo Boże. Już teraz Ci dziękujemy za to, co już dziękuję dzisiaj i co mm. nadal wyjścić w trakcie naszej społeczności. Mm. Chwała Ci Panie, w imieniu i za. Amen. Amen. Dziękuję Ci bardzo za ten czas, spędzony czas z razem z moich braćmi. Za zachętę naszych braćmi też z innych. Zostałem cały czas do wiecie, na wyższym poziomie, żeby pozostałość na ten, w którym jesteśmy. Proszę mm. Panie, żeby nie, ta chęć, dołożenie tego wszystkiego do naszej rodziny, w naszej wspólnoty, nasze racy z braćmi, z siostrami, w naszych rodzinach, w naszej tej rodzinie tutaj, wszędzie z naszymi braćmi, żeby byliśmy otwarci i gotowi na robienie tego, żeby mieliśmy chęć. Na lego, ale to, żeby nie, nie pozwalaliśmy w naszym serce wątpienia, że jakieś e, niegodziwe rzeczy, obowiązkiwości, żeby pragnęliśmy szczerze jeszcze tego odrzucać, tego wszystkiego. Prosimy, że te, te, tego pragnienia, żeby to nie, nie zgasło, żeby nie malało, tylko wzrastało. Chcemy wydawać dla Ciebie ten ustawiony owoc. Chcemy, kładziemy wszystko, Twoich stóp, wszystko co jest niezgodne z Twoim słowem, niezgodne z Twoją wolą. Dobrze, bo w to, dajemy to wszystko Tobie. Prowadź, proszę, nasze życie, pomagać nam w to znaczy pożądliwości i sprawności. Prosimy Cię, Panie, o to wszystko, o Twoją ja chwałę. Amen. Amen. Panie, jeżeli ktoś z nas kto jeszcze nie może tak. Tak zrobić z jakichkolwiek powodów. Chwałę, panie co to, że apelujesz, że dodać świętego, dodać właśnie. tym, którzy jeszcze nie są w tym miejscu. Pomoż im zrobić ten krok wiary, czy jeżeli już uderzyli i narodzili się na nowo, pomóż im wchodzić na tyle poziom. poziomy. Prosimy. Prosimy o to. Amen. O to jest dzień, o to jest dzień, który dąb, który dąb, wszelmy się, wszelmy się i radujmy się, i radujmy się. O to jest dzień, który da nam pan. Weselmy się i radujmy się. Oto jest dzień, Oto jest dzień, który da nam Pan. Oto jest dzień, o to jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Cel się, to się i to się mi, i to jest to jest dzień, to jest dzień, który dał nam Pan i radujmy się. O to jest dzień, A to jest dzień, który da nam Pan. Dzięki Ojcze za kolejny dzień, który nam. Pomóż nam dobrze, mądrze przeżywać ten dzień i każdy kolejny. Ojcze, modlę się o każdego z nas, żebyśmy prawdziwie oddali Tobie panowanie w naszym życiu. I to jest najlepsza decyzja, jaką możemy podjąć. Żebyśmy nie byli sobie panami, żeby nasze sprawy nie były tak ważne, żeby nie widzieć innych, nie widzieć braci, nie widzieć sióstr, nie widzieć bliźnich i nie słyszeć tego głosu, który chce nas prowadzić w do tego miejsca. Wiem, że jesteś blisko, jesteś dobry Bogiem. Amen. Amen. Dziękujemy Ci i za każdy dzień który mamy od Ciebie. Nie nas Państwu Każdego dnia wypełniasz nasze serca. Kontrolujesz nasze myśli, nasze pomysły. Jesteś z nami na co dzień. Prowadzisz nas w planie w swoich planach. Wymaż dla każdego planu. Dziękujemy Ci Pani, że jesteśmy tutaj. Dzisiaj spotkaliśmy się wszyscy i się tu się tu przechadzasz, i tu widzisz, i tu słyszysz, i, i, i przenikasz każde serce, i wiesz, kto z kim, z czym tutaj przyszedł. Więc bardzo, bardzo Cię prosimy, abyś nasz Panie przemieniał to słowo, które będzie ułożone, aby przemieniało nasze serca, dotykało nasze serca, nasze umysły, abyśmy tu wyszli z tego miejsca, poddali Tobie, całkowicie, wszystko zdane na Twoje ręce Panie, abyśmy sobie niczego nie przywłaszczali. My nic nie mamy, mamy tylko Ciebie, a jeśli mamy Ciebie Jezu, to mamy wszystko, bo Ty umarłeś za nas, Ty oddałeś życie za nas, Ty przerałeś krew za nas, Ty nadałeś nam wolność, Ty dałeś nam nadzieję. Dziękujemy Ci Panie za Bardzo jesteśmy Ci za to wdzięczni i pragniemy, abyś nasz Panie prowadził. I wszystkie, wszystkie grupy, wszystkie kościoły, które ufają Tobie i które są e, e, ciałem Jezusa Chrystusa, aby byli oddani Tobie. Abyśmy się, Panie, modlili o zgromadzenia wszystkich chrześcijan i w modlitwach prosili o nawrócenie tego pięknego kraju, jak Polska. Prosimy Cię, Panie, o spokój w tym kraju. Prosimy Cię, Panie, o mądrość rządzących w tym kraju. Bo Ty jesteś nad wszystkim. To wszystko widzisz, ty to wszystko słyszysz. jest pod Twoją kontrolą. Twoja ręka Pani nie jest za Ale Ty masz swój czas, na swój plan. Ja Ci nie mogę dziękować Pani za obecność w moim życiu. Jesteś ze mną i proszę, abyś mnie Panie prowadził. I abyś przenikał Pani moje serce. Abym wiedziała, na jakiej drodze jest, żeby nie zwracała uwagi na swoje zrozumienie, bo ja jestem tylko z Ty nie panie przemieniaj, ty nie panie karcz, ty nie pani prowadź, to jakby I ja ci się całkowicie pytaj. Proszę cię, o, o to miejsce tu ludzie jesteśmy. I niech to słowo, które będzie wyłożone, pracuje w naszych sercach. I wyślij z tego miejsca do domu. Pamiętajmy za sobie. I... Mając Ciebie w sercach, w swoich sercach, Panie, prosimy Cię o to, abyśmy byli całkowicie nami, na Ciebie, oglądali, co by czekali, oczekiwali jako przyjście a niebawem żyje. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Boże Ojcze i w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Stanowiłem i za Jezusa. Postanowiłem i za Jezusa. Stanowiłem i za Jezusa. Nie wrócę. Nie wrócę. Chociaż samotny to drogą idę. O samotny, to drogą idę. O samotny, to drogą idę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a przyde mną ten świat jest za mną, a przyszedł mną Nie wrócę już, nie wrócę już, aż zabierz świat ten, a daj mi zbawcę, aż zabierz świat ten. A daj mi zbawcę, tak zabieg światę. a daj mi zbawcę, nie wrócę nie wrócę Pani dziękuję Ci za za Twoje prowadzenie, za Twoje błogosławieństwa, które zlewasz na nas i ten poranek, Panie. W trakcie naszej społeczności, Boże, prosimy Cię również za tymi, którzy musieli zostać w domu, za naszymi najbliższymi, którzy pozostali również, Boże, z różnych przyczyn, Panie. Prosimy Cię o Twój pokój, o ten pokój, który przewyższa wszelki rozum dla nas wszystkich i mądrość, która wstępuje od Ciebie, do Ojca Światłości Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy ja z tego miejsca. O to Cię proszę, Ojcze. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Tak wiele, Panie, zawdzięczamy Ci. Tak bardzo, Panie, dziękujemy Ci. Wiele, Panie, darowałeś Jezu Chryste, Królu nam. Wiele, Panie, darowałeś Jezu Chryste, Królu nam. Panie Jezu, Ty nas znasz. My jesteśmy Kościołem Twym. sami wszyscy razem zaśpiewamy Ci. Jezu Chryste, Królu Sani wszyscy razem Zaśpiewamy Ci, Jezu Chryste Króla, Panie Jezu, Ty stworzyłeś się i dałeś go nam. Podnieśmy ręce w modlitwie. Jezu Chryste, Królu nas. Podnieśmy ręce, modli twierdol. Jezu Chryste, Królu nas. Tak wiele, Panie, zawdzięczamy Ci, tak bardzo, pani, dziękujemy Ci. Wiele, pani darowałeś nam, Jezu Chryste, króla. Wiele, Panie, darowałeś Jezu Chryste, Królu nas. Panie, dziękujemy Ci za, za naszych braci, siostry, za Kościół, który, który tworzymy w Twoim imieniu. Dziękuję Ci, Panie, za, za to, że nas wybrałeś, utworzyłeś na uszy oczy i nasze dusze. Byśmy zobaczyli drogę, którą Ty jesteś, Panie. Słowem, którym Ty jesteś. Słowo otworzyło nasze serca i nasze umysły, Byśmy zobaczyli, kto jest prawdą, drogą i życiem. Żebyśmy my szli już zawsze za Tobą. Szli zawsze przemienionym życiem. Jako Twoi uczniowie Twoje dzieci. Chwała Tobie, nasz Królu, Panie Jezu Chryste. W imieniu chwała naszemu Ojcu Świętemu, Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Amen. Pani, pomoż nam zawsze patrzeć na Ciebie. Zawsze wiedz tym wyznaczoną nam ścieżkę, ani ani w lewo, ani w prawo. Zmagamy się z ciemnością, toczymy bój, żeby pamiętaliśmy, że Ty dodajesz nam siły i tylko w Tobie no, pokładać nadzieję, nie w naszym ciele, nie w naszych umiejętnościach, tylko w Tobie, pani. Prosimy Cię, żeby o tym pamiętaliśmy, żeby zrzucaliśmy wszystkie nasze troski yy, na Ciebie, bo Ty jesteś w stanie już winnąć wszystko, udźwignęć wszystkie nasze grzechy, żeby, żeby... nasz ojciec mógł nam ułatwić. Prosimy ci, Panie, w imieniu dusza, dusza. Amen. Amen. Amen. Też Ci, Panie Jezu, dziękuję, że Panie, Ty darowałeś życie. Panie, dziękuję Ci, że otworzyłeś oczy, Panie, moje, moich braci, moich sióstr, Panie. Dzięki Ci za to. Panie, dziękuję Ci też za tą piękną prawdę, że Ty prowadzisz swoje dzieci poprzez swego ducha, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, i wywyższą i Cieszę się i raduję się z tego. Panie, ufać Tobie, iść za Tobą, to jest wielki przybilej, Panie, wielka radość. Panie i Tobie składam dzięki za to, że mnie Panie uratowałeś, pociągnąłeś, że Panie podciągasz swoje dzieci. Panie, że prowadzisz, rozświetlasz drogi Panie, ukazujesz grzechy Panie, ukazujesz przewinienia, Panie dajesz to pragnienia, aby się odwracać od tego, Panie, ale dajesz też moc do tego, aby się odwrócić, Panie, od tych nieprawości, Panie. Dzięki Ci za to, że jesteś potężnym zbawcą, Panie, pocieszycielem, przewodnikiem, Panie, pasterzem. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Zrób swój wzrok na Jezu, Wdzięki jej twarzy tej czarnej. Urok ziemski spraw. w sprawie w jednej dniewnej, blasku jego o miłości wezmę. Zrób swój zrozumień na Jezusa. Wystarcza w ciemnością swój ból. On królestwo dała zwycięży już, już i mocy Jezu. Wzrok na Jezusa gniecie cię troska i krzyż. On czym żary zdaje i życi tylko wie i do niego się zbli. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Gdy dotnie śmierć wtedy zabrzmi fały triumf uchy, a Ty gdzie szczęśliwy już do. coś za co, piękne wezwanie. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Panie, dziękuję Ci, że Ty, Panie, pociągasz właśnie, że Ty wzywasz, Panie, każdego człowieka na obliczu tej ziemi, aby zwrócił wzrok na Ciebie, Panie. Posyłaj nas jako świadków tego właśnie zdarzenia, że gdy my zwróciliśmy, Panie, ten wzrok, to Ty nas, Panie, zbawiłeś, usprawiedliwiłeś przez wiarę, Panie. Dzięki Ci za to, Panie Jezu. Prowadź nas, Panie, abyśmy byli godnymi, Panie, tymi ambasadorami, Panie, nosicielami Twojej Ewangelii, Panie, która użyciu. każdemu dla każdego, kto uwierzy, Panie. Bądź wyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Niech nie drzemie Twojej stoły, nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżą Twoje Pan Twoje, po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie do wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twojego teraz i na wiek. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy. Zapraszam brata Andrzeja do usługi. Chwała Bogu bracia i siostry. Chciałem przed wykładem Słowa Bożego się pomodlić, a modlitwa jest zaczerpnięta z Ewangelii Łukasza, a znana jako ojcze nasz.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 Nieprzypadkowo posłużyłem tą modlitwą, ponieważ właśnie na temat tej modlitwy Ojcze Nasz i na temat nowonarodzenia chciałem powiedzieć dzisiaj kilka słów. Na całym świecie wspólnoty chrześcijańskie, bez względu na różnice ich i poglądy teologiczne, posługują się właśnie modlitwą Ojcze Nasz, którą dał nam nasz Pan Jezus Chrystus. I wszyscy jak tu jesteśmy z pewnością wierzymy, że kiedyś spełnią się te słowa zawarte w tej modlitwie o uświęceniu imienia Bożego i przyjściu Jego Królestwa. Ale o czym tak dokładnie mówi nam jeszcze ta modlitwa Ojcze Nasz? W tej modlitwie, którą rzadko używamy w sensie dosłownym, tak jak ja to dzisiaj zrobiłem, występują dwa aspekty, o których warto wiedzieć. Tym pierwszym aspektem to są bardzo mocne semickie korzenie tej modlitwy, a drugim to jest aspekt, aspekt eschatologiczny. Modlitwa Ojcze Nasz jest bez wątpienia najważniejszą modlitwą zapisaną w Piśmie Świętym. Zaczyna się inwokacją, czyli takim wstępem, a następnie mamy siedem próśb do Boga. Jak wiemy, w judaizmie liczba 7 jest liczbą pełną. To jest, to jest liczba święta, jest liczbą Bogą, jest liczbą Boga określającą całkowitość, taką pełność. Co jest wyjątkowego, a można powiedzieć niezwykłego w tej modlitwie? Nigdzie w Starym Testamencie nie spotkamy modlitwy, gdzie Izraelici kierują wezwanie do Boga jako do Ojca. Bóg w Biblii Starego Testamentu jest nazywany Panem Zastępów, Królem, Zbawicielem, Sędzią, Stworzycielem, ale nigdzie nie ma wezwania Ojcze. Nie ma też odpowiednika zawołania w języku aramejskim. Piszemy to Abba, ale to tak jak podobnie jak ten szwedzki zespół, tylko że nie o to chodzi. Wymawia się Awwa, co jest bardzo poufałe w relacjach z Bogiem i po aramejsku oznacza tato lub tatusiu. Taką formę Zwracania się do Boga widzimy dopiero w Nowym Testamencie, gdzie Pan Jezus modlił się tymi słowy. Zacytuję Marka 1436. Marka 14,36. Awa Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak niech stanie się nie to, co ja chcę ale to, co Ty chcesz. To, co jest bardzo ważne i to, na co powinniśmy zwrócić tutaj uwagę, to to, że Pan Jezus nie mówi do swojego Ojca jak każdy inny człowiek, tylko rozmawia w taki bardzo specyficzny sposób, traktuje Ojca jak swojego rzeczywistego Ojca, w takim dosłownym sensie, w dosłownym tym znaczeniu. Jak wiemy, ojciec nie musi mieć znaczenia dosłownego, na przykład ojciec narodu. I wiemy, że tu nie chodzi o to, że to on jest ojcem biologicznym tego narodu. prawda? Lub inny przykład, faryzeusze też twierdzili, że Abraham jest ich ojcem, ale przecież Abraham żył kilkaset lat wcześniej. Natomiast tu widzimy coś bardzo wyjątkowego, taką bardzo, bardzo bliską więź i relację, którą Pan Jezus podkreślał ze swoim ojcem. No i można tutaj zacytować też ten fragment, dlatego właśnie Żydzi usiłowali go zabić. Bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Zauważmy, że tylko w Ewangelii yy, świętego Jana Pan Jezus zwraca się do swojego Ojca aż 109 razy. 109 razy. Oczywiście i w Ewangeliach synoptycznych również. Natomiast yy, Wiemy, że ewangelista Mateusz pisał o Panu Jezusie jako o królu, Marek jako o słudze. Łukasz podkreślał człowieczeństwo Chrystusa, ale Jan w swojej Ewangelii kładzie taki widoczny, bardzo mocny nacisk na bóstwo, czyli na boskość Pana Jezusa. Z pewnością też dziś czytaliśmy, że w starożytności jedynie król mógł powiedzieć, że jest synem Boga i nikt inny. I w ten sposób podkreślał swoją boskość, jak to miało na przykład miejsce z Faraonem i Bogiem Ra, oczywiście Bogiem z małej litery. Dopiero w Nowym Testamencie widzimy, jak Pan Jezus otwiera nowy rozdział w relacjach z Bogiem, co jest kolejnym dowodem na Jego podwójną naturę. Z egzegezy Pisma Świętego wiemy, że Pan Jezus był zarówno człowiekiem, jak i Bogiem, co było ewenementem w skali ludzkości. Nigdy czegoś takiego nie było ani wcześniej, ani nie było później. Bóg człowiek, dlatego tak trudno czasami zinterpretować wypowiedzi Pana Jezusa, ponieważ w jednej wypowiedzi podkreśla swoją boskość, a w innych wypowiedziach podkreśla swoje człowieczeństwo. I tutaj podam przykład. Pan Jezus wielokrotnie się modlił do Ojca i głosząc swoim apostołom i dookoła zebranym mówi, ojciec jest większy ode mnie, ale za chwilę mówi, ja i ojciec jedno jesteśmy. Ja i ojciec jesteśmy jedno. I ten fakt wykorzystują niektóre denominacje chrześcijańskie, naciągają, pokazują przeważnie tylko te wersety, które pasują do ich doktryny i które mówią na przykład tylko o człowieczeństwie Chrystusa, a przemilczają te wersety, które mówią o Jego boskości. W Ewangelii czy 3,16 jest użyty grecki wyraz zrodzony. Zrodzony, czyli inaczej w języku greckim, tam jak znajdziemy w interlinii, jest napisane monogenes, co znaczy Jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Jeśli odniesiemy to do zrodzenia Chrystusa, to okaże się, że jest on wyjątkowy. Na przykład narodziny z dziewicy, ale jednocześnie w sensie duchowym jest Synem Bożym. I ma te same wyjątkowe i niepowtarzalne geny lub cechy, co Ojciec jest odbiciem Jego chwały. Monogenes. W Ewangelii Jana Pan Jezus wypowiada bardzo takie zdumiewające słowa świadczące o wzajemnym przenikaniu Ojca i Syna. I dla nas ludzi jest to bardzo trudne do pojęcia. Niektóre zjawiska i opisy w Biblii y są takie, że nie możemy dać na nie jednoznacznej odpowiedzi i ówcześni teolodzy, którzy żyli po Chrystusie i tak zwani późniejsi ojcowie Kościoła, również nie mogli sobie za bardzo z tymi zjawiskami poradzić. Tutaj trochę przyszła z pomocą grecka gnoza, grecka filozofia, która miała bardziej bogaty zasób, y, słów, wyrażeń, określeń niż język hebrajski czy aramejski. I to zjawisko przenikania się zostało nazwane panteizmem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to określenie jest dalekie od doskonałości, określając rzeczywistość, jaka jest w istocie Boga, a ponadto panteizm, jak wiemy, jest herezją. Nie będę dzisiaj mówił na temat panteizmu, bo to jest jakby osobny temat. Przeczytajmy może te słowa Pana Jezusa, które są zanotowane w Ewangelii Jana, 14 rozdział, a wersety od 9 do 10. Ewangelia Jana. 14 rozdział, a wersety od dziewiątego do dziesiątego. Jezus odpowiedział. Tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. I zobaczmy, drodzy, że Pan Jezus na tym nie kończy. On mówi rzeczy, które z pewnością szokowały ówczesnych słuchaczy i parę wersetów dalej czytamy. W tym dniu Wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. I wy we mnie, a ja w was. Tym stwierdzeniem Pan Jezus wprowadza całkiem inną rzeczywistość przebywania ludzi z Bogiem poprzez nowe stworzenie. Jest to wprowadzenie do nowego życia, nowej rzeczywistości nawróconych Żydów, a później pogan jako nowonarodzone dzieci Boże. Dlatego apostoł Paweł zanotował takie słowa w Galacjan 4,6. Galacjan 4,6. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc, Ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. Wszyscy drodzy, z utęsknieniem wypatrujemy tego dnia, kiedy w sposób widzialny przyjdzie Pan Jezus Chrystus i zapanuje to Królestwo, o które tak usilnie się modlimy właśnie w tej modlitwie Ojcze Nasz. Apostoł Jan w Apokalipsie, napisał, że coś takiego na pewno nastąpi i zanotował takie słowa Oto nadchodzi wśród obłoków ujrzy go każde oko również ci, którzy go przebili a więc każde oko go ujrzy obojętnie w którym miejscu na świecie będziemy się znajdować jak czytamy sam Bóg w Chrystusie przyjdzie ponownie na świat sądzić ziemię, sądzić ludzi. Jednak zachodzi pytanie, czy każdy, kto modli się tymi słowami Ojcze Nasz i mówi Panie, Panie, znajdzie się w Królestwie Bożym? Czy każdy z nas jest już gotowy na przyjście Pana? Czy wystarczy tylko sama modlitwa i wiara w Boga, żeby się tam znaleźć? Na to pytanie odpowiada nam również Pan Jezus, a jest to zawarte w Ewangeliana, trzecim rozdziale, a trzecim wersecie. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Pan Jezus wypowiadając te słowa spotkał się z dostojnikiem żydowskim Nikodemem, który, jak pamiętamy, należał do stronnictwa faryzeuszy. Kim był ten dostojnik? Niektóre przykłady mówią, że był radnym żydowskim, takim zarządzającym pośród Żydów. Wielu faryzeuszy nie wierzyło, że Pan Jezus Chrystus jest posłany przez Boga, lecz Nikodem wierzył ze względu na cuda, jakie Pan Jezus dokonywał. W dosłownym tłumaczeniu ten radny żydowski to archon, czyli przełożony lub przywódca, a więc była to postać taka ogólnie znana i szanowana w danym środowisku. Warto też przy okazji dodać, że Nikodem do Pana Jezusa przybył w nocy w takiej, można powiedzieć, dużej konspiracji, ponieważ obawiał się, żeby nikt z faryzeuszy jego nie zauważył. Jak wiemy, takie kontakty z Panem Jezusem i apostołami groziło wykluczeniem z synagogi i faryzejskim ostracyzmem. Dzisiaj w niektórych setkach, sektach na przykład u Świadków Jehowy występuje podobny ten taki faryzejski ostracyzm, jaki miał miejsce w I wieku, bo za kontakty z osobami wykluczonymi z tej organizacji ze względu na wiarę Chrystusa właśnie grozi ostracyzm. Taki bardzo mocny ostracyzm nawet w obrębie najbliższych rodzin, najbliższych przyjaciół. jakby to najprościej wytłumaczyć. Ostracyzm to jest jakby zaprzestanie wszelkich kontaktów towarzyskich. To tak można najkrócej powiedzieć. Czyli odcięcie się całkowicie od danej osoby. Z taką pogardą, naznaczeniem. Czy nikodem Miał wiarę w Boga? Z pewnością tak i postępował również zgodnie z prawem nadanym przez Boga. Więc był prawym i wierzącym człowiekiem, a jednak coś mu brakowało. Pan Jezus nigdy go nie potępił, w niczym nie zganił, ale powiedział do niego ponownie Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Na czym, drodzy, polega narodzenie z wody i z ducha? W semantyce hebrajskiej zarówno woda, jak i duch oznaczają życie. A w Ewangelii Jana Pan Jezus wskazał na rozpoczęcie nowego życia z góry, czyli życia wiecznego z Bogiem. Jak moglibyśmy Powiedzieć, co to jest to narodzenie z wody? Niektórzy, niektórzy egzegeci uważają, że woda jest analogią do płynu owodniowego u kobiety, który sygnalizuje początek nowych narodzin, nowego człowieka, dlatego podczas chrztu w taki jakby symboliczny sposób zanurzamy się w wodzie, ale są jednak i inne wyjaśnienia. Znikając pod wodą w momencie chrztu, umieramy w naszym starym życiu oraz zatapiamy naszą starą osobowość. Po wynurzeniu, gdzie woda, jak wiemy, ma właściwości oczyszczające, stajemy się już nowym człowiekiem. I apostoł Paweł tak to opisał. Zobaczmy może Rzymian, szósty rozdział, a wersety od trzeciego do piątego.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 w wodzie. Najczęściej była to rzeka, która również w takim sensie symbolicznym ten nurt tej rzeki zabierał grzechy człowieka. I co ciekawe, że taka osoba zanurzona nie wracała już nigdy na drugi brzeg, bo jakby na tym starym brzegu zostawiała tą całą swoją starą osobowość, całe swoje stare życie. Tutaj można powiedzieć, że tak jak Ciało brudne obmywa się wodą, tak podobnie Pan Jezus oczyszcza nasz nefesz, naszą psychę, oczyszcza w swojej łasce. A co oznacza narodzenie z ducha? Jeśli przyjmujemy do naszego życia Pana Jezusa, wtedy odczuwamy działanie Ducha Świętego, które polega na oczyszczeniu nas, z grzesznych nawyków, odnawianiu naszego umysłu przez tę metanoję, które tak często czasami mówimy, że doznaliśmy tej, tej metanoi. Co to oznacza metanoja? Metanoja to oznacza dokładnie zawracanie, zawrócić. Przykładowo idziemy w jednym kierunku i raptownie odwracamy się o 180 stopni, idąc w przeciwnym, czyli to ta metanoia oznacza takie zawrócenie i przemianę od grzechu. W tym przypadku przyjmujemy zasady i wartości Boże poprzez uświęcenie wszystkich przestrzeni naszego życia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy przyjmujemy Jego uświęcające dary, trwamy w łasce i aktywnie z Nim współpracujemy. Czy każdy człowiek jest dzieckiem Bożym? Bycie dzieckiem Bożym to jest niesamowity dar dany nam od Boga. I odpowiedź na to pytanie jest dość prosta i zawarta w słowach,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 ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I co tu, drodzy, widzimy? Nie z krwi, ani z cielesnej woli. A więc żaden czynnik fizyczny nie wchodzi tutaj w rachubę. Nowonarodzenie odbywa się w sensie duchowym. I moglibyśmy znać całe pismo na pamięć i robić nie wiadomo jak dużo uczynków, a jednak jeżeli nie mamy tego nowonarodzenia, to na niewiele by to się zdało. Nikodem, jak zapewne czytaliśmy Ewangelii Jana, mimo swojej wiary w Boga i pewnie dużej wiedzy, on nie myślał po Bożemu. On myślał jak człowiek fizyczny. U niego jeszcze właśnie ten fizyczny czynnik występował, bo on zadał takie, można powiedzieć, trywialne pytanie. On powiedział, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Czy my też czasami nie przejawiamy takiej fizycznej natury? Czasami zadajemy pytania, które są zgoła oczywiste i wpisują się w ducha Biblii. I niby wiemy, czytaliśmy, a jednak pozostają jakieś wątpliwości. I tutaj powinniśmy rozważyć, czy już na pewno jesteśmy dzieckiem Bożym, czy może jeszcze tylko Bożym stworzeniem? Jaka to różnica? Boże stworzenie to każda istota mająca sobie w sobie tchnienie, ten duch. Boży, tak, któremu nasz Pan dał życie i tyczy się to zarówno i ludzi, jak i zwierząt. To Bóg powołał do życia i do Niego należy każdy z nas. Jednak nie każdy, kto przyjmuje do swojego serca Boga, dlatego Pan usynowił tylko tych, którzy Go przyjęli. A co oznacza Boże Dziecko? Bożym dzieckiem natomiast staje się każdy człowiek, który przyjmuje do swego serca Bożą prawdę. Wybiera życie duchem, a nie ciałem. Ten, kto narodzi się na nowo i stanie się nowym człowiekiem oddanym w pełni i na zawsze naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Każdy, kto odrzuci swoje grzeszne życie i uzna Bożą prawdę za jedyną, i, nie będzie, i będzie się do niej stosował, ten dostąpi usynowienia. I tutaj można też zacytować list do Galacjan, czwarty rozdział, a wersety od czwartego do piątego. Galacjan 4, 4-5. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Bycie Synem Bożym to niesamowity zaszczyt i każdy, kto dostąpił tego zaszczytu, powinien czuć niesamowitą wdzięczność, radość i miłość i powinien czuć się takim wyjątkowy. To, że Bóg nas tak bardzo umiłował, jest ogromną łaską i musimy pielęgnować relację z naszym Ojcem każdego dnia. Oddawać Mu swoje serce, rozmawiać z Nim i nie pozwolić by ta relacja kiedykolwiek oziębła. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście napisał takie słowa. Patrzcie!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 żadnych złych intencji, swoich czynów i nawet gdy upadają, robią to bezwiednie i zawsze chcą poprawiać swoje błędy. Teraz sobie powiemy troszeczkę o drugim aspekcie modlitwy Ojcze Nasz, którym jest właśnie ten przekaz eschatologiczny. Jak wiemy, eschatologia jest to nauka o czasach końca, czyli o ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem. W jaki sposób ta modlitwa Ojcze Nasz wskazuje na czasy końca? W pierwszych słowach modlimy się przyjdź królestwo Twoje. No i to jest jakby taki bardzo jasny przekaz, że, że po prostu prosimy Boga o zmianę, tej szatańskiej rzeczywistości, w której się w tej chwili znajdujemy, na Królestwo Boże. Niektórzy chrześcijanie wierzą, że mają wpływ, jakikolwiek wpływ, żeby uświęcić imię Boga, że mogą coś do tej świętości dodać. Ale to imię jest po święte, czyli ta świętość jest absolutna. Ona jest pełna i nic do tej świętości nie jesteśmy w stanie dodać. Izajasz zapisał takie słowa. Zobaczmy Izajasza, szósty rozdział, a trzeci werset. Ja może zacytuję. I wołali do siebie nawzajem. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. My możemy jedynie tę świętość głosić innym, innym narodom, innym ludziom oraz uświęcamy Jego imię, poddając się Jego panowaniu we wszystkich dziedzinach naszego życia. Modląc się o uświęcenie imienia Bożego, też modlimy się o przyjście naszego Pana tutaj na ziemię. To On swoją. Obecnością uświęci to imię, a my jedynie możemy o to prosić. I pisał również o tym Izajasz. Też zacytuję, jest to w Izajasze 29 rozdziale, a werset 23. Wówczas Jego ludzie uświęcą moje imię. Czcić mnie będą jako świętego w Jakubie. Podchodzić do mnie z drżeniem do Boga Izraela. A więc wołanie Izraela o uświęcenie imienia Bożego jest wołaniem również i prośbą o przyjście czasów ostatecznych, o pełne uświęcenie tego imienia podczas sądu nad światem. Również podobnie mówił Ezechiel. Dlatego uświęcę moje wielkie imię, splamione pośród narodów, bo splamiliście je pośród nich. Narody przekonają się, że ja jestem Pan, oświadcza Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. A w Księdze Objawienia są zanotowane takie słowa. Któż by się Ciebie bał, Panie? Kto nie oddałby chwały Twojemu imieniu, gdyż jedynie Ty jesteś święty, Dlatego wszystkie narody przyjdą i złożą Ci pokłon. Objawiły się bowiem Twe sprawiedliwe dzieła. Natomiast w jednym apokryfie w księdze Henocha w 39 rozdziale jest napisane, że pełne uświęcenie imienia Bożego nastąpi w czasie Jego przyjścia, czyli właśnie w czasach eschatologicznych. Czasy eschatologiczne niektórzy pastorzy ewangeliczni unaoczniają przykładem o rzece, która się kończy takim wielkim wodospadem. Na tej rzece znajduje się łódź, w której jest cała ludzkość i przed samym wodospadem, jak już ta łódź ma do tego wodospadu wpaść, Bóg w jakiś sposób wyłapuje osoby, które ów wcześniej wybrał a które sobie upodobał od założenia świata. Reszta oczywiście w odmętach tego wodospadu ginie. Niektórych z nas uczono, że aby zostać zbawionym, musimy pozostać w takiej arkopodobnej organizacji, w kościele rzymskim, czy baptystycznym, luterańskim, zielonoświątkowym, prawosławnym i pewnie wielu, wielu innych. I w zasadzie większość religii jest w takim swoim mniemaniu jednozbawcza oraz prawdziwa. Więc księża, pastorzy czy nauczyciele próbują tłumaczyć, że w sposób symboliczny zostaliśmy wyciągnięci z tych niebezpiecznych wód tego nikczemnego świata do Arki Ratunkowej, czyli jednej z ich religii. W niej służymy obok siebie, gdy zmierzamy do brzegów raju. Tak jak Noe i jego bogobojna rodzina zostali zachowani w Arce, tak nasze przetrwanie zależy od posłuszeństwa i lojalnego związku z jakąś ziemską religią czy organizacją. Natomiast wierzę, drodzy, że my widzimy to troszeczkę inaczej. Ja również też widzę to inaczej i wiem, że wszyscy ludzie niejako, obrazując oczywiście tą rzekę, płyniemy, ale każdy płynie w swojej łódce, bo każdy osobno odpowie przed Bogiem. I my nieuchronnie zbliżamy się do tego wodospadu. Jedni już tam wpadli, inni jeszcze są, jedni są uratowani. Jak wiemy, wody w Biblii też oznaczają tłumy, ludzkość, narody. Problem polega na tym, czy w porę zareagujemy w naszym życiu i zrobimy coś, żeby do tego wodospadu nie wpaść. Czasami jest tak, że nasza czujność zostaje uśpiona. Woda na razie płynie pomału, a my możemy się na chwilę zrzemnąć. Wierzymy, że płyniemy we właściwym celu, bo za naszą pomyślność duchową dbają pastorzy. No i przecież zostaliśmy wybrani przez Boga. Tylko czasami jest tak, że jak się obudzimy, to niektórzy mogą z przerażeniem zobaczyć, że my płyniemy nie do tego tam już niedaleko Raju Bożego, ale wszyscy płyniemy razem w ten wodospad. Wszyscy płyniemy w tą przepaść. Jak wiemy, przed samym wodospadem wody się spięczają, ta woda zaczyna coraz szybciej płynąć. Tam się robią fale. I czasami jest już za późno, żeby wyskoczyć. I tutaj drodzy, przychodzi mi na myśl fragment z Mateusza. Przeczytajmy go może razem. To już jest na koniec. Mateusza 14 rozdział, wersy 25 do 31. Mateusza 14, 25, 31 Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli, lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał. Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go i powiedział. O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokonili mu się. Naprawdę wyznali, jesteś Synem Bożym. Taka mała refleksja, co ten obraz, drodzy, nam pokazuje. Pokazuje nam wyraźnie, że z wiarą nie potrzebujemy żadnej łodzi. To dlatego, że dzięki wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa potrafimy chodzić po wodzie. Żeby zostać zbawionym, nie wystarczy być tylko wybranym. Pan Jezus też wybrał Piotra, ale Piotr musiał wykonać jakieś czynności. Musiał mieć najpierw wiarę, uwierzyć Chrystusowi, potem wyskoczyć z łodzi i iść w Jego kierunku. Jest to też dobra wskazówka dla nas. Żeby się nie utopić w zamętach tego świata, należy mieć silną wiarę, a jaki na, nam czasami zabraknie, to co robimy? Ratuj Panie Jezu. Dziękujemy. W naszej społeczności, jak ktoś jeszcze nie wie, to teraz się dowie, też jest taka formuła, że rozmawiamy o różnych rzeczach i nie, nie pomijamy milczeniem jakichś jakich kwestii, trudnych czy kontrowersyjnych, to co chcę teraz powiedzieć nie jest kontrowersyjne. Chcę tylko odnieść się do jednego obrazu, który tutaj się pojawił, znaczy jednego stwierdzenia, które padło. Nie wiem do końca co brat miał na myśli, ale padło stwierdzenie takie, że wody się piętrzą, gdy jest coraz bliżej tego upadku i może być już za późno. To dla, dla, ja tak mówię, że dobrze by było, żeby, żeby wiedzieć, co brat miał na myśli, ale gdyby ktoś zrozumiał, że w jego życiu jest za późno na cokolwiek, to musimy wiedzieć, że, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, że jest za późno, żeby zawołać do Boga i, i pokutować Także myślę, że, że będzie możliwość o tym spokojnie porozmawiać, ale mówię, to gdyby ktoś tak to odebrał, no to lepiej, żeby powiedzieć o tym, że nie ma takiej sytuacji, że jest za późno. Chociaż Boże Słowo mówi, że dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych, także dzisiaj jest Dzień Zbawienia i coś, co... Niestety czasami robimy to jest takie odkładanie czegoś na jutro jutro jutro coś zrobię jutro i to jutro ciągle się zmienia w kolejne jutro i nie robimy pewnych rzeczy także jeżeli Pan Bóg dzisiaj do nas mówi w jakiejś sprawie to potraktujmy to poważnie. Mamy jeszcze w planie zostaliśmy zaproszeni do udziału w modlitwie o sieroty. Myślę że jest bardzo wiele kwestii które potrzebują wsparcia potrzebują przemiany potrzebują zaangażowania potrzebują modlitwy. I jedną z takich jest kwestia właśnie sierot. Może tak zastanawiałem się jak to zrobić. Nie wiem czy to jest wszystko czytelne. Może ja przeczytam jakie są potrzeby. Tutaj o co chcielibyśmy się modlić i gdy będzie czas modlitwy w której zachęcam do tego żeby odpowiedzieć na to co co, co jakoś tak zrozumieliśmy czy dotyka naszych serc po usłudze brata odnośnie nowego narodzenia czy nieuchronnego przyjścia Pana Jezusa i spotkania się z Nim, żebyśmy też odnieśli się do, do tych potrzeb. Także ja pozwólcie, że przeczytam. Dziękujemy Panu Bogu za służbę chrześcijan w domach dziecka. Módlmy się o otwarte drzwi i możliwość docierania do porzuconych i osieroconych dzieci. Módlmy się o dzieci, które słyszały Ewangelię, aby w ich życiu pojawiły się zbawienne owoce. Módlmy się o wszystkie osoby służące pośród dzieci, o mądrość i wytrwałość, siły dla nich by byli użytecznymi narzędziami. Dziękujemy Panu Bogu za każdego z nich. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla każdej chrześcijańskiej rodziny zastępczej i adopcyjnej. Niech dobry Bóg posila ich obdarza mądrością i wszelką łaską. Módlmy się aby Pan Bóg powoływał nowe rodziny które będą gotowe otworzyć swoje domy dla sierot. Także powstańmy proszę. Wznośmy modlitwy Pamiętając właśnie o tym, co, co tutaj przed chwilką przeczytałem. Ojcze. Dzięki Tobie, że, że mamy taką możliwość być tutaj w, w gronie Twoich dzieci. Słuchać Twojego słowa. Dzięki za braci, którzy usługują i y, przybliżają nam te prawdy Ojcze tak się modlę żeby to nowo narodzenie o którym brat mówił było udziałem każdego z nas. I żeby też nasze życie. Było życiem dzieci bożych uczniów sług którzy nie żyją dniem wczorajszym ale dzisiaj trwają w wierze dzisiaj tak jak pisze apostoł Paweł, że zapiera się, walczy, żeby zdobyć tą nagrodę. Że, żebyśmy zrozumieli też, że właśnie bycie Bożym dzieckiem, bycie Bożym uczniem to nie tylko przywilej, ale też odpowiedzialność i potrzebujemy tej czujności bo niestety mamy przeciwników. Z zewnątrz i, i też nasz stary człowiek jest. Wciągnie w swoją stronę. Proszę ojcze o sieroty żebyś działał w ich życiu żebyś też błogosławił tych którzy zajmują się pomagają. Tym dzieciom poznać Ciebie Panie Jezu pomagają żyć normalnie dając rodzinę zastępczą. Wielu z nas nie jest w stanie zrozumieć czym jest porzucenie czy brak rodziców bo nie doświadczyliśmy tego. Ojcze też modlę się o to żeby. Przy okazji przywołania rodziny żebyśmy my. Byli dobrymi rodzicami dobrymi małżonkami dobrymi dziadkami dobrymi posłusznymi dziećmi. Ojcze. Potrzebujemy potrzebujemy nie tylko. E, tej świadomości ale też i decyzji i, i takiego zapierania się by, by spełniać właśnie te te swoje powinności i przywileje bycia dzieckiem, bycia rodzicem. Proszę poprowadź każdego z nas w tej drodze, którą nam przeznaczyłeś. Amen. Chciał poprosić brata Łukasza, ale zanim to, to jeszcze Iwan chciał. Kiedy usłyszałem, co Adam mówił, tutaj nie widziałem o tej prośbie e, braci sióstr, żeby modlić się o sierot. E, to chciałem powiedzieć krótko takie e, to nie o takim bratu e, naszym z Ukrainy. E, nazywa się Gennady Machnienko. E, on prowadził do momentu jak wybucha ta już pełna wojna w Ukrainie. E, największy sierociniec na, terenie, na terenach byłym byłego Związku Radzieckiego. E, ten sierociniec był w Ukrainie. E, w Mariopolu. E, nazywał się pielgrzym. Chociaż teraz oni przynieśli się już teraz nie są oczywiście w Mariopolu. E, i kiedy zaczęła się wojna w Mariopolu byli dwa miejsca schronienia, bo, bo ludzie tam nie byli przygotowani generalnie ani kościoły. I to był na początku to była taka część budynku publicznego. Chyba metro to było nawet nie pamiętam dokładnie, ale większy był właśnie ten przystanek pielgrzyma. Tak, tak zwane to tam była tam szkoła i ten sierociniec cały. I tam bardzo dużo ludzi uratowało się. Schowali się tam później, tam był ten Azowstal też, ale cywili chowali się właśnie w, w, chyba tam było największe metro i w tym e, budynku tego kościoła, tego, tego sierocińca. E, szczególnie dzieci, bardzo dużo dzieci, e, bo tam jest dużo sierot. E, nie wziąłem Biblii, ale jest, jest taki werset ze Starego Testamentu. Nie przekraczę granicy ustawiony ojcami i nie wkracza na, na, na teren sierot. Już nie będę komentował, kto to zrobił, ale potem jak to się stało, tak jak może ktoś z was pamięta, droga ucieczki została odcięta i nie można było po prostu wyjechać z Mariupola i musieli ludzie tam kombinować na różne sposoby, Dużo ludzi zginęło, bo rosyjskie wojsko strzelało czasem, a nawet dość często po cywilach, które uciekali. I pierwszy, pierwszy, pierwsza kolumna, która wyrwała się z Mariupola, już tych cywilów co utknęli, bo byli te, co w trakcie uciekali. Ale jak już była ta blokada, i który którym udało się wyrwać się z Mariupola, to byli. To była kolumna, którą prowadził syn Genadiego Machnianka. Przepraszam, nie pamiętam jego imię. On chyba jeszcze żyje. I to było tak, że oni utknęli i oni już widzieli, bo, bo chrześcijanie mieli kontakt z wojskiem ukraińskim i oni mówili, gdzie stoją rosyjskie wojsko i gdzie niebezpieczne, kiedy może jest szansa wyrwać się. Ogólnie tej szansy tak po ludzku nie było. I syn Genadiego. No tak wszyscy już stwierdzili, że no nie chyba tutaj utkniemy się, ale syn, syn Gendiego pomodlił się i powiedział, że, no że dlatego, że wie, dokąd idzie, że muszę pierwszy, pierwszy poprowadzić tę kolumnę. No i mu dał wyprowadzić stamtąd, nie pamiętam już liczbę, ale to kilkaset cywilów, bardzo duży sierot. Nie tylko z tego pielgrzymu, nie tylko wierzących, ale też dużo niewierzących. Nie wiem, może niektórzy z nich uwierzyli. Był jeszcze taki, jeszcze jest, nasz brat, Matt Sia nazywał, on jest, nie pamiętam, z którego stanu, to się po angielsku nazywa representative. On był w rządzie też, w senacie chyba nawet był. On też bardzo dużo sierot uratował stamtąd z Mariopola. I, i kiedy, wracając do, do tego syna Gennady'ego, kiedy ruszył, ja nie powiem wam wszystkich szczegółów, bo ja nie pamiętam, bo oni nie opowiadali, ale to było coś, no, to, to był absolutny cud. To było niemożliwe stamtąd wyrwać się. Po prostu kolumny stali, było totalnie zablokowane i oni tak całkowicie na wiarę pojechali i to tam szybko trzeba było jechać, to nie takie, wiecie, że jadą powoli, Czasami była droga, czasami było, jak ktoś jechał na Ukrainie, a szczególnie teraz, jak jest wojna, a szczególnie na terenach, gdzie jest wojna, no to drogi tam wiecie. To ciężko nazwać drogami. Nie? Czasami są takie dziury, że jak utknie się, to jest po, po aucie. Jakoś tam slalom pod ostrzałami, bo też byli ostrzały, wyrwali się z tego Mariupola i później ten sun. Wrócił z powrotem. I wywierzyli jeszcze i znowu, już nie pamiętam dokładnie ile stamtąd to jeźli. Później ten był cały ten teatr, gdzie ludzie zginęli. I teraz te sieroty. E, część z nich jeszcze w Ukrainie tam na tym na zachodniej Ukrainie są. Niektóre z nich kościoły im dali taki budynek, chyba, chyba w Polsce nawet jest taki budynek. No, oni porozrzucani teraz, nie? No, jeszcze, jeszcze dużo można opowiadać e, o tych sierocińcach Genadi Genady e, Machnienko, ten ojciec tego, tego syna. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że kiedy była ta akcja z wywozem tych ludzi z Azovstal, z tego zakładu, z, tego, z, tego, z tej fabrycy, e, to czarny, Czerwony Krzyż, tak, Wy, wywóz tam i żołnierzy i ludzi, tak? żołnierzy do tej pory są w niewoli, czy w Rosji, czy uwięzieni w Turcji i Czerwony Krzyż wywiózł tam, nie pamiętam ile tam było, ale tam kilkaset chyba ludzi. nie? I myślę sobie jakie zasoby ma Czerwony Krzyż i tam jeszcze jakieś tam organizacje, tam papież pośredniczył, nie? jakie to ciężkie pieniędzy idą na, na te organizacje, a wiecie taki kilka braci wierzących po prostu są Własnymi samochodami. Nie wiem, ile oni stamtąd tu Tysięcy to na pewno ludzi, i sierot, i wierzących, i niewierzących. Ile ludzi o niego ratowali, przez to, że byli przygotowani na to wszystko. Kiedy apelowali do ludzi, przygotujcie się, spakujcie. Wiecie, bo to, to ludzi, którzy znajdowali się w Mariupol, to, to wiecie, granice, i tam już było na Donbasie, Doniecku, to już było wszystko, nie? I apelowali do ludzi przygotujcie się że to nadejdzie kiedyś I, i mieli żołnierzy i żołnierzy mówili tak będzie wojna za tym nie w tym roku to następnym roku ale na pewno będzie wojna. Oni już widzieli i apelowali do ludzi przygotujcie się żeby chociaż tych sierot wyciągnąć żeby tych dzieci rodziny żony i bardzo dużo ludzi zginęło bo nie posłuchały nie przygotowały się. Słyszałem świadectwo od Gennadiego i innych braci, od Igora, który był z nami na, na braterskim. Ile ludzi zginęło, bo bracia mówili im, jeżeli ty jesteś odpowiedzialny za swój dom, ten, który nie dba o własny dom jest gorszy od niewierzącego, to przygotuj się chociaż, żeby, żebyś mógł uciec, żeby jakiś plan chociaż mieć, żeby jakieś walizki spakować. I Ile ludzi pozostało, bo wiecie co mówili? Że mnie Duch Święty poprowadzi, że mnie Bóg uratuje i Bóg nie uratował, nie uratował zginęło tam, tysiące ludzi zginęło, tak samo jak w innych miastach w Ukrainie. Ja teraz nie wchodzę, jaki jest plan i czy plan Boga, Boga teraz jest taki, żeby z tego ja, wam i innym bracia są tysiące, które usłyszeli tą lekcję, że, żeby dotrzeć do was, Możliwy. Może ja nie zaprzeczam, że Bóg i też z tego, że te ludzie nie byli przygotowani, też nasze bracia i z tego też jakieś owoce wyciąga, oczywiście wyciąga, ale mówię wam jak było i teraz pozostają to na takim poziomie, że tak było, nie? Już niech każdy rozważy jak i dlaczego tak Bóg to dopuścił, to też... Yy, nie, jeszcze muszę sprawdzić to nagranie z Igorem, ale ono już jest, tylko muszę, może tam oczyszczymy trochę, bo to było nagrywane z takiego telefonu, co nie było tuż przy, przy mównicy i może tam dźwięk taki nie, nie najlepszy jest, ale tam jest więcej, tam w ogóle nie, nie o to przygotowanie tam chodziło, tam w tym, w tym posłu, posłudze Igora, tam było o cierpieniu, o modlitwach, czy dlaczego Bóg nie wysłuchuje, to jest też bardzo wartościowe. No, ja Myślę, że na tym zakończę. Tak tylko chciałem podzielić się odnośnie tych sierot i dziękuję wam za modlitwy, za nich i może przy okazji może a tak nie wiem w jakiej formie to można zrobić bo on cały czas w Ukrainie tam na, na froncie służy żołnierzom. Może tego właśnie brata Gennadiego jakoś tam połączymy czy nagramy nie wiem ale to to są bardzo, bardzo wartościowe świadectwa ich i to doświadczenie naszych braci, i to co przyszli, to jest mocna zachęta. Ja tak mogę po powiedzieć, że ja Igora znałem, ten nasz brat, co był teraz na Braterskim i dużo z nim rozmawiałem, też z nim wywiady kiedyś robiłem. I to, co powiedział na tym naszym Braterskim, to, to którzy z nas byli, to możecie spytać o Adama, u Łukasza. Paweł, kiedy wróci. Chyba tyle od nas, tak? Ktoś jeszcze był? No ja to, oczywiście. To było bardzo, bardzo wartościowe przeżycie, bardzo wartościowe myśli. Także dzięki, dzięki Wam wszystkim za modlitwy. I jest dużo świadectw od naszych braci, którzy walczyli, walczą, walczyli, polegli. Słyszałem świadectwo prosto z frontu, że modlitwy. To, to nie jest tak, że wiecie, a pomodlimy się, a, a może zapomnieliśmy, to działo, bo nigdy, można tak śmiało strzelić, wiecie, tak myślimy, czy ktoś teraz jest prześladowany, czy może ktoś teraz, teraz cierpi, tak czasami modli się, może słyszeliście, że dzisiaj, w tej chwili, w każdej sekundzie, ktoś zawsze cierpi, ktoś zawsze jest katowany, prześladowany, mordowany, oddaje życie, rodzina ich cierpie, to jest... 100% pewności. Kiedykolwiek jesteśmy, czy to w nocy, rano, nieważne, w ciągu tygodnia, na, na w niedzielnym spotkaniu, w sobotę, zawsze jest pewność, jak, jak tak czasami nie wiemy, o co pomodlić się, jak pomodlicie się o naszych braci i nie chodzi o to tylko, że w Ukrainie, w Izraelu wszędzie są bracia, którzy są prześladowani, torturowani, katowani, zabijani, ich rodziny cierpią, Na no bank, nie? że na pewno ktoś to przeżywa. Także dzięki Wam za, za Waszą modlitwę i chwałę Panu za za to całe świadectwo i że no też nie za cierpienia, ale za to, że daje nam siły znieść to cierpienia. Dzięki. Ja to chciałem króciutko usłużyć dzisiaj przed pamiątką, przed tym jak będziemy wspominali. Miałem w ogóle w planie co innego powiedzieć, ale to co mówił tutaj bracia dzisiaj mówili no pobudziło mnie do czegoś innego. Andrzej zakończył, że wiecie, jak przychodzi już ten moment, to wołamy ratuj Panie Jezu. I tam też wyczytaliśmy w tekście, że y, On natychmiast wyciągnął rękę. To jest, słuchajcie, piękna sprawa. Panie ratuj, A On natychmiast wyciągnął rękę, Pan Jezus. Andrzej mówił też, zaczął, jak zaczął mówić, mówił o y, nowym rozdziale, o nowym... Y, o nowym rozdziale. To bardzo mnie też pobudziło i poruszyło. Teraz pomyślałem nowy rozdział, nowe przymierze, nowy testament, nowe czasy. Właśnie to będziemy wspominać, jak to się w ogóle stało, że te nowe czasy nastały. W ogóle nie miałem pojęcia też, że to słowo, wiecie, ojciec, ono padło pierwszy raz w Nowym Testamencie, dobrze zrozumiałem, tak? Ja cię po prostu, no, szok. Też moje myśli od razu poleciały, że jak jest i ojciec, to muszą być i dzieci. To jest coś pięknego. I chciałbym przeczytać kilka wersetów z listu do Rzymian. Ósmy rozdział. 14, 15, od 14 do 17 wersetu Adam też na początku wzywał nas do badania swojego serca, w jakim miejscu jesteśmy gdzie jesteśmy, jak to, jak to jest z nami ja będę się zawsze tego trzymał że możemy szukać pewności zbawienia żeby się nie bać, żeby być pewnymi i wspominałem o tych trzech rzeczach kiedyś to ja od jakiegoś brata to usłyszałem, czyli to wiecie świadectwo ze Słowa, że czytamy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli mamy ten intelektualny aspekt, że Słowo, że my rozumiemy. Kiedyś byłem człowiekiem, który tylko tak rozumiał swoje zbawienie i faktycznie nie byłem pewny. Miałem ten intelektualny, wiecie, przekaz, Słowo mnie pouczało. Drugi aspekt, o którym mówił ten brat, ja wiem, że znowu powtarzam, jest umiłowanie Bożych przykazań, czyli rozumiem, że to jest ten praktyczny aspekt, że nie tylko wiemy, bo nas Słowo pouczyło, tylko jeszcze w praktyce miłujemy Boże przykazania. Jakie miłujemy, to wchodzimy na drogę czynienia, robimy, mamy owoc. Trzeci aspekt, o którym chcę przeczytać, to jest ten aspekt duchowy. To, co dzisiaj padło Abba. Andrzej czytał z fragmentu z Galacjan. Ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha. Ponieważ jesteście synami. Bóg posłał do waszych serc ducha. Tak czytamy w liście do Galacjan, a teraz list do Rzymian. Od 14. Bo ci, którzy dają się prowadzić przez ducha Bożego, ci są synami Boga. Ci, którzy dają się prowadzić przez ducha Bożego, ci są synami Boga. Lub inaczej, bo ci, którzy są prowadzeni przez ducha Bożego, ci są synami Boga. Bo nie wzięliście ducha niewoli, by znowu żyć w zastraszeniu, ale wzięliście ducha usynowienia, przez którego wykrzykujemy, Abba, drogi ojcze. Bo nie wzięliście ducha niewoli, by znowu żyć w zastraszeniu. Czyli już nie ma mowy w tym nowym życiu, w tym nowym rozdziale o życiu w zastraszeniu. Ale wzięliście ducha usynowienia, przez którego wykrzykujemy, Abba, drogi ojcze. Ten to duch współświadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Dziećmi Boga jesteśmy, jeśli ten duch współświadczy. Tak jak czytamy, Duch Boży prowadzi swoje dzieci. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, to i dziedzicami Boga a współdziedzicami Chrystusa, skoro współcierpimy, byśmy też wspólnie zostali wprowadzeni do chwały. Czyli te wszystkie obietnice, to, że dziedziczymy, jesteśmy dziedzicami, też się właśnie, to jest jakby konsekwencja tego, że Bóg swoje dzieci. I to właśnie, słuchajcie, stało się możliwe. Mówię to do siebie, do was, do siebie mówimy. Dlatego, że Pan Jezus poszedł na krzyż i zapłacił za to. I teraz jeszcze a propos tego, że już za późno z pewnością, jeżeli przyjdzie jutro Pan Jezus, a Ty nie złożysz całej swojej ufności w tym, co On uczynił na krzyżu, jest dla Ciebie za późno. Bo też czytamy w Słowie, że Jezus drugi raz już nie przyjdzie ze względu na grzechy, tylko ze względu na, na sąd. To jest z pewnością. To ja rozumiem, że my to mówimy ku takiej bojaźni. Bo, bo, bo to jest tak, że jak stajemy się dziećmi, dzie, dziećmi bożymi, znaczy, kiedy Bóg nas zdradza, bo to jest absolutnie tylko w Bogu może się stać, kiedy właśnie tą całą ufność na Niego złożymy, to ta bojaźń, o której tu jednej czytamy, ona mija, czyli już nie żyjemy w zastraszeniu, bo to już w tym zastraszeniu nie, ale żyjemy, zaczynamy żyć, tak jak rozumiem, w bojaźni Bożej. Boimy się Boga, boimy się. W sensie w taki zdrowy sposób. Tak chciałem to podsumować, to było tak dla mnie, zachęcić, no i to co mówił Iwan, też, no, też mnie to porusza i pobudza, no to czyńmy to, przygotowujmy się, chociaż ja jak myślę o przygotowaniu się, to myślę o tym ćwiczeniu się w pobożności przede wszystkim. Mam taką też wiarę, że właśnie przez to, że dzieci Boże są prowadzone przez Ducha Bożego, to gdy przyjdą doświadczenia, przyjdą trudne rzeczy, to Duch Święty będzie prowadził swoje dzieci. Tylko to nie może być znowu oparte tylko na jakimś intelektualnym zrozumieniu, ale na intelektualnym, na tym duchowym, czyli tym głosie i na tym właśnie podporządkowaniu swojego, poddawaniu swojego życia Bogu. Myślę, że to jest po prostu dobra nowina, że to jest Ewangelia. Ona się zawiera też w tym, więc będziemy wspominać. I pamiętajmy, że gdy wspominamy, gdy bierzemy kielich, chleb, to zwiastujemy właśnie śmierć Pańską w ten sposób. Słowo Boże nas o tym tak poucza. Zwiastujemy śmierć Pańską. I wszystko to, co za tym idzie, te konsekwencje, wspaniałe konsekwencje śmierci Pańskiej, czyli życie. Życie w Jezusie Chrystusie. W wierze, w podporządkowaniu się Jemu. Ja jestem do tej, tej drogi całkowicie zachęcony. Chcę na niej trwać, chcę wzrastać na niej. Też jestem otwarty na wszelkie słowa wiecie, krytyki. Przede wszystkim to tak jak Adam powiedział na początku, bo chcemy tam dojść, dotrwać do, wiecie, dobiec. No i niech nam Bóg dopomoże, więc każdy, kto wierzy, jest wezwany dzisiaj też, żeby wspominać i zwiastować śmierć Pańską poprzez kielich, chleb. To powstańmy, podziękujmy Bogu, pobłogosławmy Dobrze, głos, Jeszcze tylko przyszła mi na myśl w przypowieściach Salomona nie pamiętam dokładnie tej, tego wersetu ale że lepsze są razy przyjaciela niż coś tam jakiś tam Słodkie słowa no, tego, który no, nie jest twoim przyjacielem. Także y, nie bójmy się y, tego, że, że ktoś w miłości chce powiedzieć nam czy na pewno idziesz w dobrą drogą, czy na pewno wszystko jest dobrze w twoim życiu. Bo to z troski, z miłości, a nie żeby komuś tam coś powiedzieć przykrego. Skierujmy nasze myśli ku Bogu, ku Panu Jezusowi, który wziął ten ciężar z wielkiej miłości, żeby nas zbawić. Robimy to co tydzień, ale oby nigdy nam to nie spowszedniało. Niech to będzie, niech się wiąże to z, z, z takim prawdziwym zrozumieniem jak wielka miłość, na jak straszną śmierć zaprowadziła Pana Jezusa. Dziękujmy za to. Myślmy o tym. Czynimy to co Pan Jezus nam nakazał, byśmy czynili na Jego pamiątkę, czyli łamiemy chleb. Będziemy pić z kielicha, zwiastując śmierć Jego, aż Przyjdzie. I tak jak tutaj powtarzamy, nie kierujemy naszych myśli tak bardzo na te, na te, do tego wieczernika, tam gdzie ta pamiątka się odbywała, ale nasze myśli kierujemy przede wszystkim na krzyż. Yy, bo to on był tym, co, co miało właśnie symbolizować łamanie chleba i picie z kielicha. Panie Jezu, Ty znasz serce każdego z nas. I tak się modlę o każdego z nas, o siebie, żebyśmy sięgali bardzo głęboko na tyle, na ile jesteśmy w stanie sięgnąć, żeby zobaczyć, czy jest tam prawdziwa wdzięczność, czy jest miłość do Ciebie, czy po prostu jesteśmy religijnymi ludźmi, którzy nie traktują bardzo poważnie tego, co trzeba traktować poważnie. Proszę oświecaj nas. I to życie, które dałeś nam niech owocuje, niech będzie piękne, niech będzie pełne pokoju, miłości, radości. A jeśli nie ma w nas życia Oby jak najszybciej to życie się pojawiło. Prosimy prowadź nas i dziękujemy za. Twoją śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia. Amen. Tak Boże dziękuję ci za ten największy dar łaski jaki człowiek może otrzymać. To jest zbawienie wieczne Boże. Dajesz go tym, którzy Tobie ufają, którzy boją się Twojego imienia i chcą w tej bojaźni, Boże, chodzić, aby wykonywać te dzieła, do których Ty przeznaczyłeś swój Kościół Boży. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo. Dziękuję Ci dlatego też za Twoje pouczenie, <śmiech> za Golgotę, za krzyż, za, za to, co się tam dokonało tam poza murami Jerozolimy, Boże. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nam ten czas, Boże, abyśmy do tego przystępowali, Panie, w Twojej bojaźni, Panie. Dopomóż nam w tym, Panie, abyśmy nie traktowali tego lekceważąco i lekko, Boże. Potrzebujemy tego, Boże, nie tylko teraz, ale również na każdy czas. Również wtedy, kiedy stąd wyjdziemy, kiedy będziemy jeszcze rozmawiać, Panie, i to aż do czasu, kiedy spotkamy się z Tobą, Boże. Wszędzie i zawsze potrzebujemy, Panie, powagi, ale także światła nadziei, które Ty dajesz, Boże, przez dobrą nowinę, przez Twoje słowo, przez moc Ducha Świętego, który faktycznie, w którym wołamy Abba Ojcze do Ciebie i który poświadcza, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Boże. To jest to, co jest największe, najwspanialsze, najdrogocenniejsze. O co musimy zabiegać na pierwszym miejscu? Wspomagaj nas tym. Proszę. Amen. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem. Uwierzyłeś. Dałeś się ochrzcić. Żyjesz jak Boże dziecko. Nie trwasz w grzechu. Jesteś zaproszony by brać z tego chleba pić licha. Jeśli coś jest stoi na przeszkodzie to nie zachęcam, by brać i pić. Zapraszam. Dziękuję, że ta dobra nowina, Panie dopadła, do mojego serca, do serc, Panie braci, sióstr. Panie, dziękuję Ci, że możemy razem, Panie, pielgrzymować, że Panie jest to coś, co Ty tak odnosiłeś. Panie, że to jest razem, że nie idziemy sami. Ale mamy wokół hmm. siebie.. Panie, tych, którzy też pragną tej drogi, którzy miłują ują Panie, dziękujemy Ci za to, za to Panie dziękuję i macnij nas wszystkich na takiej drodze, na, właśnie w tym, żeby się też Panie rozglądać, żeby widzieć to, co dookoła nas się dzieje. Panie, pobudzaj nas do miłości braterskiej Panie, do, do tego wszystkiego, do czego nas zachęca Twoje słowo to, o co pisali Panie Apostołowie, to co im przekazałeś i oni przecież do nas to dzisiaj mówią też Panie. Pobudzaj nas w tym Panie 19. i nas tego i to Cię Panie proszę i na ten nadchodzący tydzień Panie, myśmy trwali w Tobie Panie, w Twoim słowie, Panie w społeczności z Tobą Panie. Tak, to się Bo na każdy dzień Panie Ci, że Ty dałeś taką możliwość Panie otworzyłeś, Panie, to miejsce najświętsze, umierając na krzyżu, Panie. Zasłona pękła. Panie, daj nam serca takie, które są rozmiłowane tym, Panie. Zachęcone i gorące, aby przebywać z Tobą, Panie. Tam mm. za zasłoną. Prosimy, pomóż. W Twoje imię będzie uwielbione, Panie Jezu, i o to Cię proszę. Amen. Amen. Usiądźmy. Chciałem jeszcze się pomodlić, ale Łukasz, że tak powiedział, to wszystko, co, może nie wszystko, ale dużo z tego, co chciałem ująć w modlitwie, także powiem tylko amen i, że tak powiem, tradycyjne pozdrowienia, te, te takie tradycyjne pozdrowienia czasami brzmią tak bardzo bezemocjonalnie, bez jakiegoś większego przekazu po prostu a pozdrowienia od tego brata od tego a pozdrowienia od tego dziękujemy pozdrowienia od tego dziękujemy. Powiem wam, że gdy dzisiaj myślałem o tych pozdrowieniach widzę jak wielka jest różnica kiedy znamy tą osobę która nas pozdrawia a kiedy jej nie znamy i gdy będę przekazywał teraz pozdrowienia, które tutaj mam do przekazania, to dla mnie to ma znaczenie. Dla mnie to jest coś ważnego, i to nie jest taki, taki jeden z tych najsłabszych elementów tego naszego spotkania, nabożeństwa, ale jeden z ważnych. I przekazuję. Czytam SMS-a Witam bardzo ciepłusieńko. Dzisiaj jestem w bólach stawów. Proszę pozdrówcie umiłowanych braci i siostry w Panu w Panu Jezusie. Kocham was tą najpiękniejszą miłością Chrystusową. Wiecie od kogo to od Danusi. Agnieszka też pozdrawia. Paweł brat nasz pozdrawia jest w Skierniewicach i są tu pozdrowienia właśnie od Asi i Andrzeja, którzy wyjechali w odwiedziny do Dorotki i Adama. No, piękne. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Gdy wiemy, że bracia pojechali do braci odwiedzić jeżeli oni są nam bliscy, to to jest coś pięknego. No po prostu piękne rzeczy są na świecie się dzieją. Czy mamy jeszcze jakieś pozdrowienia? radnym naszym z co służył podczas Wojewskiego, rozmawiałam Mam wrażenie, przekazywał wrażenia od braci i też prosił o si braci i cały zbór nasz i te inne zbory. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękowałem, posłużyć i czas. Ja często rozmawiam z Ewą Starawczyk, która też przekazuje pozdrowienia dowiedziała się, że ja wróciłam do tego zboru, natomiast z przyjemnością wyjściała, ale jest w stanie takim niemożliwe. Więc prosiła o przekazanie pozdrowień i życzyła wszystkim obecności Ducha Świętego i abyśmy w Bogu trwali, żyli, upali, wierzyli i zawsze szukali Jego drogi. Kolejne pozdrowienia z Niemiec i bracie z Ele i leszka. Oni spółczy na zbroją. Tak. Oni w tej chwili są w Więc z Elą rozmawiam, więc ona też poprosiła, mhm. żeby my już tutaj nie będziemy na pewno, ale prosiła, żeby pozdrowili ten zło, bo ona, oni tutaj wiele nas. Więc dziękujemy bardzo. Też pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. We środę o godzinie 19:00 modlitwa comiesięczna wspólna z, z baptystami u baptystów. Zapraszamy serdecznie. Powiem wam, że kwestia modlitwy to jest taka kwestia, o której dobrze jest rozmawiać, bo jest to jedna z rzeczy, w której zdarza nam się i czasami nawet nierzadko zawodzić i rozmawiałem z jednym bratem tam w Zgierzu na tym braterskim i on mówi że to nie jest tak zero jedynkowo to nie jest idealnie postawienie znaku równości ale mówił coś w rodzaju że to ile osób jest na modlitwie pokazuje w jakiejś mierze. Jaki jest stan duchowy w braci i sióstr w Kościele? Mówię, to nie, nie, nie odbierzcie tego że, że, że właśnie w taki sposób, że, że to jest dokładnie znak równości, czy że każda nieobecność na modlitwie o czymś musi świadczyć, ale statystycznie tak to niestety jest, że znajdziemy szybciej czas na Gdybyśmy tutaj wyświetlili jakiś fajny film, to może by przyszło więcej niż na modlitwę. Ale właśnie w związku z tym chcę powiedzieć i to też mocno wybrzmiewało na tym spotkaniu braterskim, jak ważne, jak potrzebne jest, by modlić się. tak? Bez tego zginiemy, zginiemy. Także jeszcze raz dziękując Bogu, dzięki Tobie Ojcze, za tę możliwość bycia tutaj, dziękując Bogu zachęcam do tej kolejnej części naszej społeczności. Rozmawiajmy, zachęcajmy się, napominajmy, pocieszajmy, miłujmy się. Amen.